Słowa nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości. To nieprawda! Ja. Tajna historia Polski. Witam Państwa, Olga Braniecka w cyklu Tajna Historia Polski. Dziś rozmawiamy z profesorem Pawłem Wieczorkiewiczem, sowiecologiem, badaczem dziejów najnowszych Polski i nie tylko. Kontynuujemy temat pod tytułem Testament Stagina. Oczywiście wobec nas Polaków, wobec nas prowincji, ponieważ, jak już kiedyś ustaliliśmy z innym historykiem, imperium różni się tym od mocarstwa, że ma i Polska była taką prowincją. Mamy rok 53. 5 marca, w do dziś niewyjaśnionych właściwie szczegółowo okolicznościach umiera Józef Stalin, władca, dyktator, tyran. Człowiek, którego życie i działalność zaciążyła bardzo krwawo na losach narodów wielu, które jak powiadają najbardziej odważni, w tej chwili rosyjscy historycy ma na sumieniu około 50 milionów ofiar łącznie cywilów i żołnierzy w tym to przede wszystkim swoich jeszcze zaniżona, tak, bo dotąd mówiło się najpierw ostrożnie o 10, tak. potem o 20, a teraz około 50, no i po śmierci Stalina cóż imperium pozostaje, imperium prawda, tak, czyli prowincja do której różne echa zmian, przede wszystkim wszystkim upadek, można powiedzieć fizyczny, także czyli egzekucja wykonana na Berii, na ławieniu Beli, potem przejęcie władzy przez Kamarylę z Chruszczowem na czele, potem referat Chruszczowa, który demaskował. Właściwie on nie demaskował niczego, on po prostu mówił to, co wszyscy wiedzieli, bo znali z szeptanek i z losów własnych, czyli powiedziano o tym, że swoje idee i swoje plany, Stalin realizował w sposób Krwawy. Dla Rosjan to nie było żadne zaskoczenie. zaskoczenie, dla Polaków też, ale coś musiało się zacząć jednak zmieniać. Jak to się w Polsce zmieniało? Ale może zaraz jeszcze ustanę sobie jedną rzecz, bo ten okres 53-56 jest bardzo gęsty jakby w wydarzenia i te wydarzenia bezpośrednio oddziaływują na owe prowincje imperialne, no bo to, coś co dzieje się w Moskwie, musi znaleźć odzwierciedlenie w Warszawie, Budapeszcie, Pracy i tak dalej, i czy tu wszędzie siedziały małe stalinki, które po śmierci Stalina Wielkiego wpadły w przerażenie co z nimi dalej będzie? Czy Bierut był takim małym stalinistą? Oczywiście. Czy był wyłącznie sługą? Nie, to znaczy sługa, ale który miał w tych... Swoje poletko, na którym był panem. Panem absolutnym, oczywiście. Proszę Państwa, i to wygląda w ten sposób, że mamy trzy miesiące bardzo dziwnych rządów Lavrentija Berich, faktycznie, chociaż są tylko wicepremierem i tylko ministrem spraw wewnętrznych, ale jest de facto osobą numer jeden w kierownictwie partyjnym i państwowym. I to jest okres próby rozpoczęcia niezwykle daleko idących reform. To brzmi może paradoksalnie, ale Beria okazał się największym reformatorem w dziejach Związku Sowieckiego. Mówił mi o tym jego syn. Tak i nie kłamał, myślę, bo są na to dokumentarne świadectwa, są dokumenty, są źródła, które to bezgrywnie potwierdzają. W sprawach, które nas najbardziej interesują, to po pierwsze Beria był za absolutną amnestią dla więźniów politycznych, stopniową. Oczywiście, bo nie dało się zwolnić wszystkich naraz, bo to byłby kataklizm w skali kraju komunikacyjny, mieszkaniowy każdy. Więc w pierwszej fazie zwolniono tych zupełnie niewinnych, którzy mieli wyroki do pięciu lat, no więc jakiś tam dziabnięty kłos z zboża z pola uchodzowego, jakiś biedny zaplątany Polak, prawda, to byli tacy ludzie, a potem potem miała być dalsza amnestia i sprawa szalenie ważna, stosunek do krajów demokracji ludowej tak zwanych. Beria był za bardzo daleko idącym wydłużeniem tak zwanej smyczy. To znaczy był za... Polizować obroże tak, chciał tak, bardzo te masów. wszystkie. Tak tak. tak, tak, tak, oczywiście. I zaczął zmiany w tych krajach. Proszę zwrócić uwagę, to jest okres, kiedy Imre Noc, człowiek Berii, zostaje premierem na Węgrzech, w perspektywie ma zastąpić Rakoczyjego i następny taki przewrót rozpoczyna się w NRD. W NRD dotychczasowe władze mają być obalone, mają przyjść też nowi ludzie. Na to przeciwnicy Berii reagują zainspirowaniem powstania berlińskiego w 1953 Ach, roku tak w czerwcu. Beria skupia się no, jako ten człowiek, który kieruje wszystkim na likwidacji tego jakby traci nieco czujność, traci z uwagi sytuację wewnętrzną, z tej przeprażony zamach stanu. Do dzisiaj nie wiemy, czy Beria został zabity w tym y, zamachu, tak, tak. Czy, czy został stracony pół roku później. Ta pierwsza wersja, którą zresztą potwierdza, potwierdzał jego sen, wydaje się bardziej prawdopodobna, bo trudno sobie wyobrazić, żeby z egzekucją i procesem tajnym zresztą czekano pół zwłaszcza roku. Zwłaszcza jeżeli chodzi o taką bombę z opóźnionym zapłonem, jakim dla tej grupy By zamachowców był tak. Beria. A że był to zamach stanu Klasyczny. No proszę Państwa, nie aresztuję urzędującego wicepremiera w trakcie posiedzenia rządu i prezydium Rady Najwyższej. Jest to pokwałcenie wszelkich, że tak powiem, zasad postępowania. Po aresztowali go zresztą wojskowi. Nie, nie było tam żadnej sankcji prokuratorskiej. Niczego innego. Wszedł Żukow, marszałek Żukow z kilkoma oficerami, z pistoletami. Beria rozbroili. W ogóle jest taka wersja, że Beria czując pismo, no sam wysłał na to posiedzenie swojego sobowtóra. Natomiast sam musiał organizować opór, no i w trakcie walk, które się wytworzyły, które się rozpoczęły, zginął. Jeszcze wracając do Berii. A oni wszyscy mieli sobą Stalin miał czterech chyba. Beria jednego albo dwóch. I jest to całkiem prawdopodobne, bo sama ta scena aresztowania Beri jest tak cukierkowa, tak landrynkowa, tak mało prawdopodobna, że wydaje się, że nie był to prawdziwy Beria. Tak, mm. bo inaczej by na pewno reagował. W każdym razie jest tutaj jeszcze jedna rzecz bardzo chyba istotna i ważna. Jeśli chodzi o ten stosunek do poszczególnych baraków, do Polski, te zmiany nie zdążyły dojść, ale bardzo symptomatyczna na przykład była reakcja Beri na niezadowolenie krwawego kata Węgier i pierwszego sekretarza, bo to było jednoznaczne, partii komunistycznej Rakosziego, który właściwie protestował przeciwko przedstawieniu mu i temu, że jego władza zostaje uszczuplona, Beriam powiedział tak, słuchaj, na Węgrzech rządzili Niemcy, rządzili Polacy, ale nie, pa nie pamiętam, żeby królem Węgier był Żyd. Zastanów się nad tym. To było takie memento, ale bardzo, że tak powiem, groźne. groźne. Mm -hmm. Mnie się wydaje i można by sądzić, że przygotowaną przez Berię, ale przeprowadzoną później operacją w Polsce była ucieczka Józefa Światła. Bo tak naprawdę, jeśli się zastanowić, po co Światło uciekł na zachód, nie ulega wątpliwości, że po to, żeby kompletnie skompromitować, skompromitować właśnie poprzedni ekipę zestaw. Bieruta, bo on ją dokładnie obrzucił, zresztą mm -hmm. zasłużonym, Błotem. Kolejno, bieruta... Znaczy tak, się tak, tak, po prostu. tak, w sposób, no, to, co miażdzący. mówiła pani o dwudziestym zjeździe, rzeczy, które były jakoś tam znane, ale na zasadzie szeptanych plotek ujrzały światło dzienne. Z anteny. Z, tak, i tu nie można się było w tym rzeczy bronić, bo nie można było podejmować poremiki ze światłą, no, a, a ludzie tego słuchali ba więcej. Dzięki... Powiedzmy młodszej części naszych słuchaczy, że właściwie taka spowiedź, można powiedzieć, Józefa Światły dokonała się na antenie Radia Wolna Europa, a on sam był wtedy w Stanach, tak? Tak, to znaczy został wypożyczony RWE, ale jeszcze wobec tego powiedz jeszcze, kim był Józef Światło? No właśnie. Podpułkownik Józef Światło, był zastępcą dyrektora X Departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, który zajmował się kontrolą jakby wewnątrzpartyjną, szeregów partyjnych, czyli on takie WSW, tak, właśnie. aresztował, aresztował Gomułkę na przykład, ale jego współpracowników i popleczników, ale równocześnie zbierał materiały na wszystkich, do Bieruta, włącznie na wszelki wypadek, bo taki to był system, taka to była zasada, no i ten, Ja nie wiem, czy ta zasada nie obowiązuje jej tak. Tak. Mhm. W każdym razie światło to była absolutna bomba, a dzięki niezwykle mądremu pomysłowi tedy stosunkowo młodego uczonego sowietologa Adama Bromkę, Amerykańska, Centralna Agencja Wiadowcza postanowiła rozrzucić z kilkaset tysięcy broszur specjalnie drukowanych na biblijnym papierze, bardzo cienkim, malutkim drukiem. To była taka dosłownie książeczka wielkości dłoni. Można było zmieścić w dłoni. Te książeczki zrzucano z balonów na terenie Polski. Właśnie z tymi wyzaznamiami z światła, Ja mam takie ze stanu wojennego tak. bardzo źle odbite, bite, też wielkości tak. połowy dłoni. Bo to, bo to jest taki... odbite z tych, tych wydań, matryc, tak. I proszę Państwa, to się rozeszło. To czytali bezpartyjni, partyjni. Ogół, że tak powiem, społeczeństwa był wstrząśnięty. Ba więcej, reperkusją rewelacji światły zaczęły być pojawiające się na zebraniach partyjnych, ale najwyższego szczebla centralnego aktywu głosy, że trzeba skończyć z Polską, jak to wtedy Nazywano, bo za Panią Matką, Berjowsz, odmianą beriowszczyzny, czyli z przerostem władz Służby bezpieczeństwa, bezpieczeństwa, czy dokładnie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. To zaowocowało rozwiązaniem tego zasłużonego dla budowania PRL-u resortu formalnym. Powstał w 1954 roku Komitet do Spraw Bezpieczeństwa i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozdzielono te dwie służby. Powiedzmy, że w 1956 roku, jest, żeby zamknąć Kwestie znowu te dwie struktury zostały połączone w jedno MSW, w razie to był okres takich dwuwładzy dwuletniej i rzeczywiście skierowano tam kilku funkcjonariuszy partyjnych, niebezpośrednio bezpieczniaków, którzy mieli dokonać pewnej czystki. Ta czystka była dość iluzoryczna, dotknęła w gruncie tylko najwyższe szczeble władzy, bez żadnej zresztą odpowiedzialności za zbrodnie, bo nie mówiono jeszcze o żadnych zbrodniach, tylko o wypaczeniach. Wiceministrowie zostali kierunek odwołani. był słuszny, tak. tylko po drodze się potykano. Tak, tak, tak. I coś. za to trzeba było ukarać. Ale kary były, kary były bardzo łagodne, bo wiceministrów odwołano ze stanowiska ministra, zresztą figurantę Stanisława Rytkiewicza, przeniesiona na ministra PGR-ów. No więc tak źle to on znowu nie miał, bo pensje dostawał taką samą. No władza może troszkę inna, bo zamiast ubekami zaczął władać. Krowami i świniami. No. A pisał pamiętniki? Czy nie, nie pisywali? Nie, nie. Bo Rosjanie wszyscy, znaczy tak, radzieccy przywódcy, wszyscy pisali nie. potem memuary. Ci, ci, ci nasi bezpieczniacy absolutnie nie zabierali tajemnicy do grobu. Właściwie jedyny człowiek, który cokolwiek powiedział przed śmiercią, to był Zwierzchnik Światły, szef X departamentu, pułkownik Fejgin, który przeprowadził kilka rozmów z historykami. Te rozmowy są częściowo wydane. To ciekawe, interesujące źródło, ale nikt z tej ekipy bezpieczniackiej nic nie powiedział. No z takich źródeł o epoce to mamy jeszcze wynurzenia Bermana i Ochaba w książce torańskiej o niej, prawda? Ale samych pamiętników z, z tej epoki ludzi ze szczytu władzy niestety nie mamy. Później tak. W epoce Gierka oczywiście tak, to właśnie te, ma, ma Pani rację, też już każdy pisał potem jak odszedł. Natomiast wtedy, żeśmy tego, do, do, do tamtego okresu tego nie mamy. Ale w każdym razie te zmiany w Związku Sowieckim byśmy tylko zaczęli o nich mówić. To jest tak. Obalenie Berli Czerwiec 53 i okres do 55 roku dwóch władz. Malenkow premierem i to jest właściwie stanowisko ważniejsze i Hruszczow szefem partii. Ten tandem jakoś tam działa. W 55 roku Hruszczow wykonuje pierwszy krok do uzyskania skarnia pełnej władzy, odwołuje Marankowa z funkcji premiera przesuwa go na funkcję ministerialną, chyba minister energetyki, jeśli pamiętam, a miejsce premiera zajmuje Nikołaj Bułganin, były minister obrony, miejsce Bułganin jako minister obrony Żukow, ten pasjan się zaczyna w ten sposób układać. I tworzy się jakby taka w Bułganin taki tandem na trzy lata, który no, w postaci takiego dwuosobowego kolektywnego kierownictwa zaczyna działać, ale przychodzi dwudziesty zjazd który właściwie wszystko ma zmienić bo zjazd ten no, ma wytyczyć pewne perspektywy jak każdy zjazd partii natomiast ponieważ Chruszczow doszedł do wniosku, że trzeba uciekać do przodu, że trzeba przejąć część, część małą część programu Berii, na przykład amnestii dla więźniów politycznych i rozliczenia tej sprawy no bo jeśli się wypuszcza parę milionów ludzi to trzeba powiedzieć, czy byli winni, czy nie Ruszczow decyduje się powiedzieć, że byli niesłusznie oskarżeni to no, jest rewolucja tak, jest. można powiedzieć tak, tak, większa rewolucja niż 17 roku o, bo, tak. bo na umysły bolszewik, ująca, bolszewik, który bije się w piersi i prosi o wybaczenie to jest, to jest rzecz rzadko, niezwykła rzadko no i proszę państwa zostaje powołana specjalna komisja która ma dokonać oceny tych błędów i wypaczeń w pracy bezpieki sowieckiej ta komisja składa raport na ręce Chruszczowa i Chruszczow na podstawie tego raportu wygłasza sławne o którym byśmy mówili tajny referat na 20 zjeździe to był referat przeznaczony dla uszu tylko delegatów i, i przewodniczących delegacji zagranicznych jest kilka, jest kilka relacji z tego posiedzenia Podobno ludzie mdleli, dostawali ataków serca, wynoszono ich z sali. To po prostu był pomór. Cisza, jak makiem zasiał. Czasem jakieś ożywienie, kiedy padały takie kwiatki, które Chruszczow pododawał. Na przykład jak Stalin wygrał wojnę na Globusie, bo nią musiał się posługiwać. Ma pełno takie bzdury chruszczowowskie. Ale generalnie atmosfera była przerażenia. Przerażenia dlatego, że każdy zadawał sobie pytanie, dobrze. Rozliczamy tutaj przynajmniej po części Stalina. Kiedy się wezmą do rozliczenia mnie? Bo każdy z nich był współwinny temu systemowi z Hurszczowem na czarę. I dlatego stąd ten strach. Rozumiem. Panie profesorze, opowiedzieliśmy, znaczy pan profesor opowiedział, jak wyglądał ten kamień wrzucony wtedy w wodę na to tym zjeździe, prawdziwy, prawdziwy, można powiedzieć, Błaz. głaz. Tak. tak. Taki, no, rzeczywiście, który dokonuje trzęsienia ziemi. Tak a za tydzień porozmawiamy o tym, jak te właśnie drgania zmieniły sytuację w prowincji pod tytułem Polska. Polska. Tak właśnie będzie. W związku z tym chciałam Państwu przypomnieć, że gościłam w studiu profesora Pawła Wieczorkiewicza, Dzień, że spotykamy się za tydzień i tu uwaga za tydzień spotykamy się po 23. Ale za to Audycja Tajna Historia Polski będzie trwała dłużej. Wszystkiego dobrego. Kłania się Państwu Olga Braniecka.